Pan dyrektor Artur Szymczak, firma KUN. Panie dyrektorze, rok temu byliśmy w Osięcinach. Dzisiaj jesteśmy na Podlasiu, miejscowość Żrebki koło Rajgrodu. Duże zainteresowanie, rolników mnóstwo, to sam byłem zaskoczony, ale chciałbym zapytać pana o pańską opinię. Jak pan ocenia ten pokaz dzisiejszej pracy maszyn firmy KUN wspólnie z firmą Poma Augustów? Ja też muszę podkreślić jeden fakt, że jestem pod wrażeniem, że pomimo trudniejszej sytuacji na rynku tego, że cena mleka jest niska, Wielu rolników przyszło na pokaz, my robimy te pokazy tylko dla nich i podkreślamy szczególnie elementy związane z oszczędnością kosztów tylko przygotowane dla nich jako producentów w mlekach, więc trzeba się tylko cieszyć. Jest to już szósty nasz pokaz. Średnio na pokazy przychodzi między 70 a 80 osób, czyli stricte rolników. Nie, nie zapraszaliśmy innych szkół i tak dalej, także jesteśmy bardzo zadowoleni pogoda też nam pozwoliła na to, żeby ten pokaz przeprowadzić i sprawnie, i w korzystnych warunkach. Zwracaliśmy uwagę też na, na jakość paszy. E, pozwoliło na to, żeby przewiędło i, i żeby stworzyć taki, e, taką paszę, jak, o jakiej mówimy, jakiej oczekujemy w produkcji mleka. Przedstawił Pan na wykładzie rozpoczynającym ten pokaz bardzo interesującą e, symulację wyników ekonomicznych w działalności gospodarstwa niemieckiego, które może zostać przełożone na działalność gospodarstwa polskiego. Zagłębie mleczarstwa to Podlasie. Jesteśmy właśnie na Podlasiu. Czy spotyka się Pan z tym, że rolnicy stosują to, o czym się mówi na tego typu spotkaniach? E, oczywiście. E, świadomie i często nieświadomie. Nieświadomie z racji swojego doświadczenia. Ten proces zbioru przebiega prawidłowo, zwracają uwagę na wiele detali, o których mówiłem. Natomiast ci świadomi to są ci, którzy liczą i kalkulują jak, jak w księgowości analizując, gdzie można by było jeszcze zoptymalizować koszty, żeby, żeby pozostało trochę środków na funkcjonowanie gospodarstwa i też no, ewentualne przyszłe inwestycje. Także myślę, że na wiele elementów zwracają uwagę, ale takie spotkania są potrzebne, żeby zaznaczyć, że to są ważne elementy, żeby jeszcze raz się zastanowili, gdzie mogą zoptymalizować te koszty. Bo produkować jest prosto, z racji tego, że się urodzili w gospodarstwie i tak jak wspomniałem, rolnik zaznaczył mi, że on jest specjalistą, bo dziecka produkuje mleko i chodzi wokół tych krów i ma wielkie doświadczenie, to prawda ale czasami warto się zatrzymać i zastanowić, czy to doświadczenie nie warto skonfrontować z różnymi cyframi, które pokazują, że jednak jeszcze jest szansa coś zrobić taniej, lepiej i niekoniecznie drożej. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na wykładzie bardzo precyzyjnie pan pokazał oszczędności w gospodarstwie niemieckim, ale panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak pana zdaniem, jak pan ocenia przyszłość polskich gospodarstw, jaka jest perspektywa dla małych, jaka jest dla średnich, jaka dla dużych. Więc e, ja myślę, że tutaj nie będzie to popularna wypowiedź, dlatego że w mojej ocenie. Wszystkie gospodarstwa, które będą miały mniej niż 40-50 krów, będzie im bardzo trudno uzyskać cenę dobrą mleka. Drugi element jest taki, że no niestety produkują drogo, bo, bo jeden, jedna osoba, która w gospodarstwie takim mniejszym funkcjonuje, ma różne maszyny, nie zawsze było go stać na to, żeby mieć nowe rozwiązania więc nie będzie w stanie funkcjonować. Mleczarnie nie zgodzą się na to, żeby wyeliminować czy obniżyć wielkość produkcji, rezygnując umowę z gospodarstwem, które ma 50 i więcej krów, ponieważ to są dobrzy producenci, oni produkują bardzo dobrej jakości mleko i muszą utrzymywać te, te kontakty i, i te, te kontrakty, ale małe gospodarstwa niestety będą zmuszone do zamknięcia produkcji poniżej 30-40 krów nie będą w stanie produkować. Pytanie, czy mleczarnia będzie odbierać, bo znamy przypadki z Polski, gdzie zaproponowano gospodarstwom, które nie są w stanie wyprodukować 300 litrów mleka dziennie e, no, cenę 60 groszy za lit, plus koszty transportu. Ryczałtowe wprawdzie, ale są no to trudno jest powiedzieć dokładnie, ale w mojej ocenie e, przestanie być to kompletnie opłacalne. Nawet w tych najmniejszych gospodarstwach, które no, do tej pory żyły e, z mleka, więc na bazie doświadczeń, które mam również europejskich, byłem w Szwajcarii, gdzie kwotę mleczną uwolniono dużo wcześniej niż tutaj w naszej części Europy. No niestety po trzech latach te małe gospodarstwa 20 krów do, do 40 krów kompletnie zlikwidowały produkcję, natomiast gospodarstwa 50 krów 70 krów zwiększyli liczebność stada do, do 100 krów i osiągnęli satysfakcjonującą cenę za mleko, satysfakcjonującą taką, która pozwoliła na to, żeby funkcjonować i też inwestować, więc uważam, że w Polsce ten proces nastąpi szybciej, niż nam się wydaje, być może, że rok, maksymalnie dwa lata, czyli te gospodarstwa, te laski, one są często 50 klub i więcej, stosunkowo niewiele, ale też w Polsce, w Lubelskim, w Wielkopolsce też jest sporo gospodarstw jeszcze, bardzo małych, e, małej liczebności krów, no one, im będzie bardzo ciężko e, funkcjonować, no bo żyć z tego, prosto mówiąc. Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać Państwa ofertę i spotkać się z Państwem, e, gdzie Państwo organizujecie w najbliższym czasie pokazy polowe tego typu, lub gdzie można Was spotkać, na jakich targach, w, w jakich targach będziecie uczestniczyć, żeby polski rolnik, zajmujący Produkcją mleka, mający gospodarstwo mleczne, mógł skorzystać z Waszej oferty. My mamy dużą sieć dealerską, w związku z tym na większości regionalnych targów e, jesteśmy reprezentowani i my, jako KUN Maszyny Rolnicze, będziemy na Zielonym Agro Show. Natomiast jeżeli chodzi o pokazy marzeń zielonkowych, mamy jeszcze pokaz w Gniewkowie, koło Torunia i e, w, w, koło Poznania. E, w jezierzu w, w, we wtorek w przyszłym